Ciepło jest, ciepło, jest, ciepło, jest, ciepło jest, Cały czas jest ciepło. ciepło. Mówili, że Lander, lata wyczerpańcze. Mówili, że ten koszmar się Mówili, że. ta kranika w końcu, w końcu się skończy, skończy kończy, że, że, już że, że deszcz. nie będę mówili Mówi, że będzie że można skończyć i myśleć, myśleć ale, jest... ale chłon, chłonali wciąż, wciąż. Gorąco. gorąco, nie ma ucieczki nie ma wyjścia z tej, tej sytuacji, sytuacji. nawet na cieniu smażą się, się. Myśli. Myśli. Nawet w świecie rozpływają się mózgów. Rozpływają, rozpływają się tak, się słowa nie Drodzy Państwo witają się z wami życie nienarodzone Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski w audycji sobotaż po dłuższej przerwie Niż zwykle. niż zwykle spowodowanej tym, że było bardzo długie, bardzo gorące i bardzo męczące lato. Co ty tam gadasz? Po prostu nas nie było w okolicy. No właśnie, dlatego, że lato zobowiązuje do tego, żeby się męczyć. Żeby się męczyć. Mm -hmm. Więc my się bardzo zmęczyliśmy i yy, nie mieliśmy już siły. Żeby, żeby męczyć Was? Żeby męczyć Was. Otóż to. Cóż, cóż tu można więcej powiedzieć na ten temat? Bardzo Was przepraszamy, że nie zapewnialiśmy wam cotygodniowej dawki radosnych uniesień powodowanych tym, że mówimy. Tak, dziękujemy, że cały czas jesteście z wami, jeżeli jeszcze jesteście z nami i zapewniamy was, że od dzisiejszej audycji będziemy starawali się pojawiać już troszeczkę bardziej regularnie, no ale jak, jak te nasze starania jaki skutek przyniosą, to dopiero zobaczymy. Nie możemy nic obiecać, bo tak jak na wstępniaku naszym szeptanym powiedzieliśmy pogoda tak, Pogoda cały czas nas nie rozpieszcza, mimo że przyszedł wrzesień, to jeszcze temperatura jest arcyletnia, dlatego te nasze rozpuszczone myśli, żeby w jakieś, w jakieś ciało stałe się skrystalizowały, to trzeba troszeczkę wysiłku. Tak, my tutaj musieliśmy przetargać 20-megalitrową kadź z e, ciekłym azotem. Mhm. I teraz sobie siedzimy w tej kadzi. Bulgoczemy sobie. Tak, dlatego możemy wam troszeczkę kadzić. Mhm. E, jak minęły twoje wakacje, Mateuszu, powiedz, tak, żeby jakoś rozpocząć tą naszą audycję? Wiesz sobie, e, dużo podróżowałem, Widziałem różne wystawy, chodziłem na koncerty, spotykałem się z To była taśma jednego z naszych słuchaczy, którą tutaj y, podrzucili y, w czasie. Podrzucił do góry, a my ją złapaliśmy. miesiący Przechwyciliśmy mm -hmm. tą piłkę baseballową. I tą taśmą zainspirowani możemy zastanowić się jak minęły nasze letnie miesiące, co udało nam się osiągnąć, co udało nam się zgubić, co udało nam się stracić bezpowrotnie, co udało nam się zasiać, co udało nam się znaleźć w plażowym piasku, co udało nam się zaszyć w małym piesku. Jeżeli na przykład jesteśmy weterynarzem, chirurgiem. Co udało nam się zaszyć pod skórą własną? I co udało nam się usłyszeć pod kamienną górą? No i tutaj e, chciałbym powiedzieć wam o moim pierwszym znalezisku. Byłem sobie na plaży pod koszaliną. Aha. E, wziąłem jak zawsze ze sobą saperkę, taką... E, no to na plaży bez saperki raczej nie można. Nie, zrobić. nie, nie, bo tam jest dużo niewybuchów mhm. pod koszalinem. Trzeba sobie e... najpierw oczyścić pole, zanim można koc rozłożyć. Otóż to, otóż to. to. E, no więc tą saperką przeszukuję, szukam tych min y, y, i wszyscy patrzą się na mnie krzywo. No ale ja szukam. <śmiech> Znalazłeś trochę tych min. <śmiech> no więc się ucieszyłem już. No ale kopię, kopię, kopię dalej e, i e, słuchaj, tutaj, poczekaj, bo ja przyniosłem. Aha. To jest. Um, no uważaj na studio tu. To jest słuchaj model z 1934 roku. Jest to odbiornik radiowy, który jest był prototypem. Jest to pierwsze radio internetowe. A, a. słuchaj, to ciekawe jest. Ale to musiałeś dosyć głęboko się wkopać. Słuchaj, w temat. Tydzień byłem w Koszalinie tydzień. Kopałem tam, kopałem i znalazłem właśnie to radio internetowe. No widzisz, jak duże jest. No jest. Ja przytargałem jest je, no 75 kilo waży. Mhm. E, w moim plecaku je tutaj noszę. Ja je noszę cały czas przy sobie, ponieważ boję się, że mnie ukradną. E, oczywiście, że ukradną mi drogą internetową, mhm. że wezsie się, weź się, się w kabel. Ale to jest fascynujący wynalazek i pomyśleć, że to w akurat w kraju w II Rzeczpospolitej to powstało. No oczywiście, słuchaj, w okresie międzywojennym. Tak, ja myślę, yy, widzisz, bo tak patrzę sobie na te składowe wszystkie tutaj tego sprzętu fascynującego. To jest jednak osiągnięcie wielkiej techniki polskiej, równolegle z budową miasta Gdyni, czyli okna na świat. Mhm było budowane Tak, to, to radio. jest Radio Gdynia, tak. w ogóle tak się nazywa. Tak, tak, Radio Gdynia. Widzisz, to trochę się zatarł ta czcionka, ale jest, jest napisane Radio Gdynia. I ona ma różne częstotliwości. Wolna, średnia i szybka. Mhm. Tym radiem możesz nadawać oraz odbierać. Mhm. Wolna, wolna częstotliwość to odbierała Wolne Miasto Gdańsk, prawda? Tak. Które uruchomiło swój pierwszy strumień internetowy, o nazwie Martwa Wisła w roku 1936. Absolutnie pionierskie wydarzenie technologiczne. Niewielu miał, miało słuchaczy to radio, zważywszy na fakt, że tylko jeden egzemplarz sprzętu na świecie był w stanie to odbierać. Oczywiście, oczywiście. Niemniej jednak tam już bardzo dużo ciekawych programów było nadawanych. Ide, wiadomo, polski sport na Westerplatte, przerzucanie się mułem z Mianego przekopu Wisły. Fascynujące Słyszałeś wszystkie te... ten podcast? Relacje, bo na żywo Ja właśnie. czytałem tylko wiesz wspomnienia Andrzeja, i Andrzeja Janusza Itisa, mhm. który miał audycję w tym jak Jakie to było wszystko fascynujące. Poczta Polska, wolne miasto Gdańsk, przerzucanie się listowiem. To były no. czasy, w których ludzie jeszcze mieli jakąś ideę. Natomiast, no to, nie no, świetne, świetne odkrycie, powiedz mi co zamierzasz zrobić z, z tym sprzętem, który znalazłeś w piasku. No słuchaj, zreaktywuję je. Ja już zresztą pracuję nad tym, mam takiego znajomego elektronika, pan Olek przychodzi z lutownicą, rozbiera radio i grzebie w nim. I słuchaj, od następnej audycji już będziemy używać tego radia, żeby tą na nagrywać. A nie sądzisz, że tutaj będziesz na bakier z prawem trochę, bo prawo Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że wszystko znalezione na plażach wybrzeża polskiego jest automatycznie własnością Muzeum Techniki w Warszawie? Kopałeś na piasku polskim. Słuchaj, nie kłóć się teraz ze mną, widzisz, próbuję coś zmienić w rutynie naszej audycji, Dobrze. próbuję, Zaznaczmy wiesz, to... jakąś tutaj y technologię y nową, y znaczy nową. Taki windyż troszeczkę wprowadzić, nie? Żeby, żebyśmy mogli tę audycję na, na, na żywo nadawać. Słuchaj. E, a ty mi tutaj przeszkody jakieś podstawiasz pod nogi. No I zadajesz po prostu podchwytliwe pytania. E, Ale to... się bardzo zdenerwowałem. Niech będzie. Zostawmy to. Nie chcesz mi się z tobą gadać. E, powiem ci, że moje lato, w przeciwieństwie do Grzegorza, laty było bardzo estetyczne. Nie było mi w ogóle łysą. Udało mi się znaleźć wiele nowych drobnoustrojów, które wykwitły. Mhm. Czerpałeś, czerpałeś dużo z tego lata. Tak. Ty ze swoją saperką grzebałeś w Piachu, ja dokonywałem odwiertów mhm. za pomocą słomianych rurek. Dokonywałem odwiertów w bagnach mazurskich. Tam natrafiłem na pokłady jurajskie, które dały mi do myślenia. No, dały mi bardzo dużo informacji o tym, jak wyglądało życie polskie wtedy, kiedy jeszcze wszystko było prostsze. Kiedy w polskim parlamencie królowały dinozaury. No, to bardzo ciekawe, co teraz mówisz. No, odbudowałem po Ty prostu... Czy o dinozaury że... polskiego roka czy o dinozaury polskiej polityki? Jedno i drugie. One wspólnie tam miały swoje frakcje, partyjki, troszeczkę się podgryzały, mhm. urządzały na siebie polowania, ale to wszystko było takie naturalne bardzo. Mhm. Również na podstawie szczepów bakterii, które znalazłem i oszczepów, które też znajdowały się w tych warstwach, byłem w stanie odtworzyć pierwsze polskie sukcesy olimpijskie na igrzyskach jeszcze starożytnych. A to, to jest, to jest słuchaj, bardzo ciekawe, ja też o tym czytałem kiedyś. Mów dalej, kontynuuj. Doszedłem do tego, że Polacy byli, a właściwie prapolacy, Polanie, byli obecni w starożytnej Grecji jako polana drewna do palenia ognia. Do, do palenia olimpijskiego. ognia olimpijskiego. <grym> <grym> Ale czy, słuchaj, czy to, to było tylko to, czy jacyś sportowcy, atleci tam też się udzielali z Polski? No właśnie te... Oszczepem rzuca... rzucali. Oszczepem no rzucali, tak, tak. oni z ziemi, ziemi polskiej yy, rzucali na tyle daleko, że tam dolatywało czasem do Aten. Mm. A, nie a to nie w drugą stronę z było, że rzucali jakimi z Grecji do Polski? Z ziemi greckiej do Polski też Ali Z ziemi greckiej Polacy również lepili sobie różne kulki, którymi się obrzucali, bo wiadomo, że obrzucanie się błotem to była jedna z czołowych dyscyplin, w których Polacy zawsze przodowali. Niestety te wazy z malowidłami dokumentującymi ten sport, one wszystkie były też zrobione z, z błota, więc nie przetrwały do dziś. Mhm. No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Polacy mieli bardzo rozwiniętą, antyczną kulturę, tylko że niestety wszystko, co zbudowali, budowali z błota. Nie pomyśleli o tym, żeby wypalać potem to w piecu, tak jak robili to starożytni Grecy. No bo, słuchaj, oni grali, oni jeżeli chwilą. Tak, to była... Oni uprawiali sztukę, a nie była to sztuka użytkowa, tylko nie. raczej sztuka konceptualna. Dokładnie, prawda? I... i, i, i, i. Dlatego dla, dla tego, no, niestety historia milczy, milczy na ten temat. No ale może kiedyś się dokopiemy do, do tych warstw błota. Czy, wtedy, kiedy Grecy jakby y, opracowywali swoje style w architekturze, wiadomo, styl joński, budowali swoje fascynujące y, świątynie, Wtedy Polacy już byli na tyle do przodu, że głównie specjalizowali się w performansie tak. i sztuce improwizowanej. Mhm. Niewiele się śladów zachowało, nie mamy swojego panteonu w Polsce, to znaczy mamy ten panteon, tylko że on nie jest fizyczny, namacalny właśnie te warstwy, do których się dokopałem w błotach mazurskich, tam siedzą te bakterie, które po prostu są tym panteonem, bo one cały czas mają tą swoją genetyczną On pamięć mają, tak, mają to, to DNA w sobie mm -hmm. i, i z tego da się właśnie odczytać te wzory, algorytmy, Na przykład znalazłem jeden szczep fraktale. bakterii, który cały czas śmieje się z pewnego wydarzenia, które, z, <śmiech> <śmiech> które zdarzyło się w epoce jurajskiej. Właśnie wtedy jedno z plemion polskich zaprezentowało swój improwizowany teatr ognia. Tak, światła i cienia. I moczu. Ognia i moczu. Tak się to nazywało. Było to na tyle fascynujące, że do dzisiaj te bakterie rozprawiają o tym, piszą, piszą swoje. O, przepraszamy, tu właśnie wylała się kawa na sąsiednim stoliku. Przypominam, <śpominam>, że, że nasza auto pięknie wygląda, jak ta kawa kapie na podłogę, jak ona się ślicznie rozbrzyzguje. To jest właśnie, to jest właśnie taka sztuka, która w starożytnej Polsce była uprawiana. sztuka przypadku, sztuka przeżycia, sztuka, przeżycia. sztuka rozlania. Mhm. Rozlawała się ta sztuka po wioskach plemiennych polskich polan. To była sztuka taka masowa. Wszyscy o niej wiedzieli, wszyscy, no, wszyscy ją uprawiali. Musieli ją uprawiać. Musieli ją uprawiać. Bo hasło... jakość ziemi niestety była tak. w tej okolicy nie najlepsza. Wówczas było samo błoto. Można było albo uprawiać ziemię, albo uprawiać sztukę. No właśnie. Nawet to hasło polskie: uprawiaj albo gin. Hmm. Mhm. Albo gnij. Um. No niestety później troszeczkę zgnili ci Polanie, i dzięki temu przyszłe pokolenia miały lepszą jakość tej ziemi, no i przełożyciły się na rolnictwo. Tak. I tak upadła polska sztuka i trzeba było czekać około 7 milionów lat na to, aż się znowu zreaktywuje w postaci Dody. Dody. Doda, ona ma troszeczkę tej bakteryjnej informacji genetycznej w swoich komórkach. Ona w ogóle, Zodczy. fascynujące jest to, do, nie wiem dlaczego tak mało się o tym mówi, że Doda tak naprawdę ma DNA bakterii w swoich komórkach mhm. i każda jej komórka jest inna. Mhm. Doda jest tak naprawdę nie jest. Chodzi oczywiście o so... telefony. Tak, ona jest Taki taką da. kolonią. Dobrze. I tak właśnie y, to, to są moje letnie odkrycia y, i zastanowienia. i przepiękne to, co mówiłeś. Ja myślę, że to, to, to musimy było to... więcej, więcej badań no. przeprowadzić. Musimy się wybrać na, ekspo... na ekspedycję radiową. Ja wezmę moją saperkę, ty wymierz twoje słomki i będziemy w tym błocie dalej sobie grzebać. Mhm. Że więcej fascynujących informacji Te Wszystkie dokładnie 4,7 tony błota, które odseparowałem i wyszczególniłem tam odpowiednie szczepy bakterii, przekazałem Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Zamek Ujazdowski. Oni postanowili z tego błota umocnić skarpę, na której ten, ten budynek stoi, bo tam mają pewne problemy natury technicznej. Ale widzisz, to dzięki temu, dzięki temu dałeś fundamenty polskiej sztuce współczesnej. Tak. Jakie fundamenty taka sztuka, prawda? Co tu, co tu dużo mówić. Co tu, tu dużo mówić. Jeżeli jest tylko błoto, no to fundamenty też trzeba stawiać z błota. Otóż to? Lato latem, ale przychodzi czas na ochłonięcie, ogarnięcie się. I odparowanie. Odparowanie tej całej wody którą się leje w życiu. Jeżeli woda odparuje, zostaje esencja. A esencja to jest to, co chcemy zrobić. Tak, Te z 30, pla 30 minut audycji zostanie 20 sekund. Wtedy, kiedy nic nie mówimy. Tak można to ująć. I teraz y, możemy Wam przedstawić nasze ambitne plany na nowy sezon. Tak jak Telewizja Polska zawsze we wrześniu przygotowuje nowe programy, ponieważ ściągnie już te 13 zł abonamentu i jest, jest troszeczkę funduszy na to, żeby włączyć prąd w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i nagrać tam kolejne domowe przedszkole z gościnnym udziałem Maryli Rodowicz oraz Jadwigi Jasny Mazurek. Tak. I wyprodukować te 16 odcinków serialu o typowej polskiej rodzinie w studiu na Woronicza które potem całe pokolenia będą oglądać, się fascynować losem, czy Henryk jeszcze żyje. I tak właśnie w telewizji polskiej, która wyznacza trendy, trądy kulturowe, tak my postanowiliśmy też we wrześniu zebrać się w sobie i nakreślić kilka, szkicowo, ale nakreślić kilka planów na przyszłość. Co w naszej ramówce stanie się nowego? No więc tak, zaprezentujemy Wam nową nowelę. Tym razem będzie to o nietypowej yy, polskiej rodzinie. I, I teraz tak, będzie tutaj yy, tak, tylko zradzę bardzo niewiele, żeby, żeby tylko rąbek wam jakiś trajmie. Oczywiście. A poza tym, żeby inne konkurencyjne stacje radiowe nie przechwyciły tego pomysłu. Dawaj jakiś teaser. Słuchaj, teaser jest taki, że generalnie jest małe dziecko. Tak. Nazywa się Piotruś. Tak. I Piotruś, słuchaj, chce zrobić karierę. Fascynujące. Jako DJ tak. w klubach nocnych, które tych dla przedszkolaków. właśnie... W klubach nocnych dla przedszkolaków w 2015 roku pierwszy będzie otwarty. W Augustowie. W Augustowie jest ten klub i on właśnie, Piotruś, razem ze swoim pradziadkiem, Mariuszem, tak, <laughs> będą sobie otwierać ten klub mhm. i on właśnie będzie tam DJ-em. I to jest właśnie jedna strona medalu tego, bo medal to jest taki tytuł, tytuł roboczy tej mm -hmm. Radionoweli. Z drugiej strony mamy rodzinę Zodiaków. A, i tam jest, to ja może dokończę tutaj, tam jest ojczym Priotrusza który Ziorożec ma na, na imię. który zajmuje się wytopem surówki w barze pod Warszawą. To znaczy on robiąc surówki oficjalnie w barze surówkowym, on pod, pod Ladą ma mały, mały wielki piec, gdzie wytapia, wytapia ser. Wytapia surówkę. Ser. Na, ser wytapia. tak na Tak, na potrzeby partyzantów, których utrzymuje w lesie. Ci partyzanci oni zbuntowali się przeciwko rzeczywistości, kontestując ją, uciekli do lasu i tam jedzą korę. Mhm. Kora, która rzeczywiście. Y, y, dokonała apostazji. Dokonała apostazji i y, gustuje w używkach, stoi przed sądem. I tutaj, tak, właśnie ta fabuła telenoweli mieści się z rzeczywistością. I ja myślę, że, tak, I myślę, że jest... tutaj możemy mhm. zaprzestać. Na razie y, nie możemy więcej powiedzieć. Zapraszamy do słuchania. Ale mamy też wątek trójmiejski. Tak. Bo to mówiłeś o partyzantów. No jest na ulicy Partyzantów jest taki dom wielki, w którym mieszka samotny ojciec. Nie zdradzę jego imienia, ponieważ będzie nam nie bardzo zły. I on wychowuje mały płód w swojej, w swojej probówce w laboratorium. Całymi dniami dogląda go niczym Tamagoci. <głosy> <głosy> I karmi go wysokobiałkowymi produktami. Mm -hmm. Więc tutaj mamy wątek dietetyczny, wątek, nau wątek naukowy. No i taki. Wątek... obrazobórczo ideologiczny prawda? Tak. Czyli jednak ta metoda in vitro. Nie, też... no ale obrazo to już pozostawiamy słuchaczom zadecydowanie, czy jest to charakter, pozytywny charakter, czy jest, to, czy jest to postać o charakterze pozytywnym, czy też negatywnym. Tak, czyli wątek etyczny. Wątek etyczny, ale osąd tego wątku zostawiamy słuchaczom. Mhm. Tak jak osób naszej audycji zostawiamy sobie. Ja, ja bym tak daleko nie szedł. I to jest jeden, jedna z propozycji naszych dla Was na nowy sezon. Druga propozycja to jest prognoza, prognoza pogody na wczoraj. Ona będzie się, to będzie prognoza dla statków. O, Ona statków. będzie w, codziennie nadawana o 23.15 na zakończenie programu. Ym, będzie mówiła jaki stan wód jest przed zatonięciem przed, przed, przed tych statków, które niestety nie dożyły następnego dnia, o czym my już wiemy, ponieważ przedstawiamy to w naszej audycji. Te prognozy będą dostępne z 15-dniowym poślizgiem, tak. dlatego będziecie mogli sobie, słuchając ich, wejść w przeszłość. Um, tak. One również przydadzą się tym, tym ludziom, którzy przespali życie. Tak. Żeby zrekompensować to, co opowiada o historii, Będą, również, będą dla przeciwwagi właśnie. Będzie losowanie LOTTO z następnego tygodnia. Transmitowane na żywo przez Mugławicę Oriona, gdzie jest zagięcie czasu właśnie wykorzystującą czarną dziurą, z którą podpisaliśmy umowę na ten sezon. Wiemy, jakie numery zostaną wylosowane w polskim lotto za tydzień. I tą wiedzą podzielimy się z Wami, drodzy słuchacze. Ale to dopiero od przyszłego tygodnia, jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze nie dzisiaj. Oprócz tego pierwszy program nadawany na żywo, debata etyczna, czy zamrozić zarodki. Czy zamrozić zarodki, to, to tyle. Oczywiście jeszcze jest, chodzi oczywiście o zarodki pomysłów. Cóż jeszcze? No oczywiście będzie program informacyjny. Opiniotwórczy. Opiniotwórczy, tak. tak. Będziemy zapraszać y, najmniej wpływowych polityków. Czyli samych siebie. Czyli tak, samych tak siebie. Będziemy zapraszać do stołu tutaj rokowań. Będziemy rozmawiać ze sobą. Będziemy dyskutować. Często nie będziemy się ze sobą zgadzać. Będziemy prowadzić dysputy. Zadawać y, bardzo niewygodne pytania. Pozostawiając je bez odpowiedzi. Mhm. Żeby pomóc Wam, drodzy słuchacze, mm. w podejmowaniu decyzji światopoglądowych. Tak. Oprócz tego sport, czyli jak bić się z myślami. Tak. I, to, myśli też. i to też będzie w ramach tej audycji, którą tutaj nadejmiemy. Będziemy podawali Wam wyniki gonit w e, myśli, żebyście mogli e, obstawiać. obstawiać konia, rumaka. Królestwo za myśl. No oprócz tego oczywiście audycje autorskie, czyli Grzegorz Lato w zimie będzie dopiero zaczynać się ta audy audycja, ponieważ Grzegorz Lato nie ma co robić zimą, w związku z czym ma swoją audycję. On ma 40 lat audycji nagranych i my te archiwalne audycje będziemy wam prezentować. To będzie blok nocny, ponieważ żebyście mogli żeby wypełnić ciszę w Eterze, zamiast playlistę z przebojami będziemy puszczać audycję Grzegorza Laty. Tak. Mamy na ma 10 lat tych audycji, także... To oczywiście. Oprócz tego będą konkursy mm. dla słuchaczy i y, pytania typu na przykład ile Grzegorz lata ma wiosen? Mm. <laughs> jeżeli, y, jeżeli jesteście w stanie odpowiedzieć na takie pytania, to będziecie mogli na kartach pocztowych formatu A7 mm. wysyłać te odpowiedzi do nas i będziemy tutaj już rozsyłać nagrody. Nagrody będą emocjonalne. I tak przedstawia się nowy sezon Radio Bottom Layer który już teraz we wrześniu zapoczątkujemy. Miejmy nadzieję. Wszystkie te audycje będą dostępne tylko dla tych, którzy płacą nam specjalny abonament zwany haraczem. Tak? Mm. Ponieważ jeżeli nie płacicie, to, no to wy... nie pojedziecie. Nie pojedziecie. Będziecie odbierać wakacje, tylko i wyłącznie szum. A ten szum, co w tyłu słychać, to Właśnie. jest też taka, takie wrześniowe jakby rozprostowywanie kości w naszej kawiarni. Skostniałego naszego kręgosłupa moralnego. Tak, szkieletu, szkieletu sz sz sz sz sz sz sz koncepcji. Dobrze, zanim zakończymy tę audycję jeszcze taka szybka myśl. Wiecie. Przepraszamy Was oczywiście jak zawsze. Ale nie, no bo tak sobie pomyślałem państwo opiekuńcze, prawda? No, no. Jest państwo opiekuńcze, które polega na tym, że oddajesz państwu dużą część podatku, a za to masz na przykład telewizję publiczną, y, publiczną służbę zdrowia i publiczne drogi. I domy publiczne. I domy publiczne. Y, edukacja seksualna w szkole. Y, pomyśl, y, ile jeszcze pól jest do zagospodarowania? Y, czy na przykład upublicznione niedługo zostaną myśli, które masz? Jeżeli nie będziesz płacił abonamentu, będziesz miał w głowie tylko szum. Ja myślę, że niektórzy ludzie już działają w ten sposób. przykład. Jeżeli nie zarejestrujesz się na stronie internetowej e, i nie podasz swoich danych osobowych i nie obejrzysz reklam, nie będziesz wiedział, co się dzieje wokół Ciebie. Nie będziesz poinformowany, nie będziesz miał. To prawda. Jeżeli nie dołączysz do serwisu społecznościowego, to nie istniejesz. Jesteś odludkiem. Mhm. Dziwnym człowiekiem. Karykaturą obywatela. <głos> pseudo mieszkańców. bez praw wyborczych bez karty do głosowania zastanówcie się nad tym jaki, jaki model państwa wam najbardziej odpowiada czy może odpowiada wam państwo liberalne gdzie każdy hula po swojemu na swojej małej działce przyjmujemy odpowiedzi w postaci rozprawki do 250 słów Ewentualnie jeżeli jesteście Jackiem Denelem możecie napisać esej, możecie napisać jest to e trudniejsza wtedy, forma. Wtedy jest 450 słów słów i są wyższe ceny. Tak. I zwolnienie z matury, jeżeli do, dojdziecie do siódmego etapu konkursu dla wybitnych. Wszystkiego. Yy, tak. <głos> tu nam się włączają takie jakby ze wspomnienia ze szkół, prawda? Tak, z edukacji, z lat mhm. naszej edukacji. My już jesteśmy wyedukowani i wiemy wszystko. Tak. Kochani drodzy słuchacze. No, ale trzeba się pochwalić my. tym, że się chodziło do szkoły z Jackiem Denelem, prawda? No słuchaj, chodziło się do szkoły no, za Jackiem Denelem. Tak, nosiliśmy mu tornister, bo byliśmy po prostu podporządkowani jego bandzie, którą on terroryzował szkołę i wszystkie nauczycielki języka polskiego, które mu stawiały szóstki, zanim przeczytały jego rozprawkę, Slash. No ale czymś trzeba się chlubić, czymś trzeba żyć tak. Tak, w klubie. No tak, kochani, słuchacze, kończymy tę audycję, tę audycję. Radio Potom jest dumne z tego, że ona powstaje, powstała. I zapraszamy Was do tego naszego nowego sezonu radiowego. Mhm. Wiele, wiele, wiele dobrych rzeczy dla Was mamy, mamy. w zanadrzu. Tak, jeżeli to zanadrze uda nam się opróżnić, to może kiedyś te rzeczy do Was dolecą. Tak jest. No, to była audycja Sobotaż. Dziękujemy. Mówili do Was Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski. Tak. Cieszymy się, że jesteście. Tak, a jeżeli wam się nie podobało, to sorry, nie? <laughs> to nic na to nie możemy poradzić. No. Już teraz. Koniec. Dobranoc.